Witajcie wszyscy, mam na imię Konrad. jestem alkoholikiem. Dziękuję, że tu jesteście. Ja dziękuję mojemu swójcy, Bogu mojemu, że, że, że mogę tu być, że wynalazł coś takiego świetnego jak, jak, jak internet i, i, i komputer i mogę z wami się podzielić moim doświadczeniem. Słuchajcie, piękny, piękny krok, piękna tradycja. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Program niewątpliwie jest programem, programem duchowym, bo wiem co się ze mną działo. Ten Program pokazał mi, gdzie, gdzie był problem, gdzie był problem mojego, mojego alkoholizmu. Piłem zawsze i piłem, piłem wszędzie, piłem z każdego powodu. Byłem smutny, byłem, byłem radosny, byłem zły, byłem wściekły, byłem załamany. Zawsze był dobry pretekst do picia. Ten alkohol przez moment po, powodował to, że zna, znajdowałem szybką odskocznię od tych moich codzienności, od tych moich, y, moich dziwnych, y, dziwnych stanów. Teraz zdaję sobie doskonale sprawę, że to była ta dziura w duszy, którą ten alkohol na moment próbowałem, tym alkoholem próbowałem na moment wypełnić. <śmiech> Pomijam oczywiście, co się działo potem, jak trzeźwiałem. Natomiast to przywrócenie zdrowego rozsądku Słuchajcie, to było coś, co, co można powiedzieć odczułem od razu na samym początku, bo doskonale ja pamiętam, pamiętam swój meeting. Może zacznę trochę od początku. Ja słuchajcie, naprawdę ja naprawdę chciałem wielokrotnie przestać pić i wielokrotnie sobie, już pomijając, że innym, ale naprawdę sobie wielokrotnie przysięgałem, że, że więcej się nie napije. I co ciekawe, ja naprawdę w to wierzyłem. Ja naprawdę Wstawałem wielokrotnie na ciężkim kacu ranu. Wiem, Boże, ja już naprawdę więcej się nie napiję. Przysięgam, ja już mam koniec, rzucam to. I jakimś dziwnym trafem wieczorem znowu byłem pijany. Moje przedostatnie picie, yy, które, które, które było półtora roku temu, słuchajcie, yy, fajny hotel w Lublinie, ja jestem z Radomia. Wyjechałem do Lublina, bo ja po prostu lubiłem mieć komfort picia, fajny hotel ostatnie piętro hotelu, widok na starówkę lubelską, mój przyjaciel z, z, ze Śląska, umówiliśmy się w Lublinie na picie, fajnie, 18-letnia whisky, marihuana, kokaina, no kurcze, ktoś by powiedział, jak w filmie. I wiecie co, to był taki mój pierwszy, ym, pierwszy taki krok do tego, żeby, że, że poczułem się bezsilny, bo ja naprawdę, słuchajcie, wtedy spojrzałem pierwszy raz w życiu w niebo, Spo I powiedziałem szczerze, Boże, ja już naprawdę nie chcę. Oczywiście za chwilę mi przeszło, poszedłem dalej pić i, i, i, nic, się, i nic się nie zmieniło. Natomiast, y, natomiast po kilku dniach było już ostatnie moje picie. Y, zakończyło się ono tym, że stanęła przede mną moja córka, wtedy 17-letnia, spojrzała na mnie i powiedziała: Kiedy ty weźcie, przestaniesz chlać. Wiecie, ja doskonale wiem, jak patrzy moja córka na mnie, jak mnie kocha, jak, jak ze mną rozmawia. Ja budząc się rano nie pamiętałem nic, ja pamiętałem tylko ten jej wzrok. Słuchajcie, ja tego, tego wieczoru wypiłem 1,7 litra wódki na głowę, więc ja, ja nie miałem prawa niczego pamiętać, a pamiętałem tylko te jej oczy. Ja teraz zdaję sobie sprawę z tego, że to były oczy Boga. Ja je pamiętam do dziś. I wiecie... To był taki, to było chyba to moje dno, które osiągnąłem, bo, bo ja naprawdę mógłbym stracić wszystko. filmy, moje, moje niesamowite samochody, domy, wszystko i tak dalej, nieważne. Ale chyba nie wybaczyłbym sobie, jakbym stracił córkę. I, i te oczy, to jej spojrzenie. Pamiętam, tak jak powiedziałem, powiedziałem do dziś. Pojechałem na pierwszy meeting. Słuchajcie, poprosiłem mojego przyjaciela, który wiedziałem, że nie pije, tylko nie wiedziałem jak, zabrał mnie na ten pierwszy meeting, i ja tam na tym meetingu zobaczyłem ludzi wolnych. Ja się zawsze, zawsze spodziewałem, że jak pojadę na taki meeting, bo on już kiedyś mi proponował ten przyjaciel, żebym z nim poszedł, ale oczywiście ja <coughs> powiedziałem, że nie pojadę, bo piję, dlatego że piję, bo lubię, a nie dlatego, że, że mam z tym problem. Dlatego ja tego wtedy jeszcze nie widziałem. Natomiast wtedy na tym meetingu zobaczyłem, tak jak powiedziałem, ludzi wolnych. i Yy, uśmiechniętych, zadowolonych, ale oni przede wszystkim mieli to coś w oczach. Tak jak wtedy u mojej córki zauważyłem tą taką nie nienawiść, ja nie umiem tego wy, wy, wytłumaczyć słowami, ale jakąś taką rezygnację, tęsknotę za mną, nie wiem, ciężko, ciężko mi to ująć, tak w tych yy, oczach tych ludzi zobaczyłem, zobaczyłem wolność. Wiecie, jak wyjechałem z tego mitingu, we mnie działa się taka jakaś wewnętrzna walka. Z jednej strony bardzo się cieszyłem, że tam trafiłem, bo zobaczyłem ludzi, którzy poradzili sobie z tym problemem i nie piją. Z drugiej jednakże strony byłem sam na siebie strasznie zły, że doprowadziłem się do takiego momentu, że musiałem pojechać na meeting. To oczywiście mi za chwilę przeszło i, i ta euforia, ta radość, że jest to rozwiązanie, wzięła, wzięła oczywiście górę i to był dla mnie pierwszy taki znak przywrócenia, przywrócenia zdrowego rozsądku przez Boga. Ja to nazywam takimi, słuchajcie, małymi cudami, bo ja jadąc na ten pierwszy meeting, oczywiście nawet nie powiedziałem mojej żonie i córce, że jadę, że, że jadę do A, Dopiero jak przyjechałem z wielką księgą i codziennymi refleksjami, jak zobaczyły, jak zobaczyły to no, one nie uwierzyły wtedy, że rzeczywiście próbuję, słuchajcie, coś ze sobą zrobić. I to było dla mnie, to był kolejny drugi cud, taki, który się wydarzył od razu na samym początku, bo ja byłem przekonany, że moja 17 siedemnastoletnia wtedy córka powie, kurczę, ja się Ciebie wstydzę, mam ojca alkoholika, nie daj Panie Boże, żeby się dowiedzieli znajomi i tak dalej. A ona, słuchajcie, stanęła przede mną, powiedziała, i tata, ale, powiedziała taki tekst, tata, ale jestem z Ciebie dumna. Wiecie, to jest nie do opisania, co się ze mną wtedy zaczęło dziać, bo to wsparcie, które, które nagle dostałem, bo ja myślałem, że jestem przekreślony, że żona z córką się ode mnie wyprowadzą, że to już będzie po prostu kaplica, dno i jedyne co zostanie, to rzeczywiście chyba tylko się zachlać, a to nagle takie wsparcie jeszcze, jeszcze, od, od, jeszcze, jeszcze od córki. To przywrócenie zdrowego rozsądku, słuchajcie, działa praktycznie na każdej płaszczyźnie, to działanie boskie działa na każdej płaszczyźnie mojego życia. Czym jest dla mnie Yy, działanie boskie to jest ta właśnie duchowość, do której ten program 12 kroków mnie, yy, mnie zbliża. Ta duchowość, ja ją widzę w ten sposób, że dla mnie jest to jedna niesamowita wdzięczność za to wszystko, co ja dostaję od mojego Stwórcy. Za to, że się, za to, że się codziennie rano budzę, że mogę otworzyć oczy. Za to, że nie jestem w zakładzie karnym, bo też mam to za sobą za to, że jestem zdrowy, za to, że jest właśnie przy mnie córka, że jest przy mnie żona, że mam dach nad głową. Ta radość z tego wszystkiego to jest to jest, to jest właśnie dla mnie ta, ta duchowość. Wdzięczność do, dla mojego Stwórcy, bo słuchajcie, no, on mnie musi niesamowicie kochać. Ja paradoksalnie nawet mogę powiedzieć, że mniej w tym momencie chodzę do kościoła niż chodziłem wcześniej. Już tłumaczę dlaczego. Ja słuchajcie, zawsze, cały czas, mojego Boga się bałem. Ja chodziłem co rano do kościoła, modliłem się, bo się bałem, że jak nie pójdę do kościoła, to nie powiedzie mi się w interesach, że ona się ze mną pokłóci, dziecko mi się rozchoruje albo inne, jakieś tam miałem swoje, swoje wymysły. I to było takie przerzucanie koralików z różańca, Albo, albo jakaś modlitwa wyuczona typu regułka, a z tyłu głowy już układają sobie plan na życie. To nie był kontakt ze stwórcem. Ja teraz doskonale dzięki temu programowi, yy, dzięki tej wspólnocie wiem, że, że religijność to nie jest wiara i, i to nic mi nie pomagało. Bo ja na przykład słuchajcie, potrafiłem się w piątek wieczorem, znaczy w piątek rano pójść do kościoła i modlić w sposób taki, że yy, Boże, bo ja mam dziś wieczorem imprezę, to bym się nie opił, albo nie. Ja i tak się opiję, ale sprawdzę wszystko pamiętam. Tak wyglądały, tak wyglądały, słuchajcie, moje, y, moje modlitwy. Ja ten kontakt z moim stwórcą, jestem katolikiem, więc, więc no, będę nazywał, nazywał rzeczy imieniu, na, po imieniu, z, z Bogiem mam... Y, y, on, się, on się całkowicie zmienił. Ja wierzę, że jeśli z pokorą, z pokorą na kolanach, klękając, prosząc Go... Y, Poproszę go o to, o to co, co jest mi na dany moment potrzebne. Ja wierzę, że on w stanie będzie dla mnie to zrobić. Poza tym jestem wierzę w to, że na ten moment mam, mam tyle, ile, ile mi jest potrzebne, ile jestem w stanie, w stanie, w stanie yy, udźwignąć. Yy. Codzienne... codzienne yy codzienna, codzienna, ta, te, ten kontakt z tą, z, z moją siłą, siłą wyższą, to jest to, co, to, co też mówiłem, to przywrócenie tego zdrowego rozsądku. Zdaję sobie sprawę, co będzie, jak napiję się jeden kieliszek, albo co by się stało, gdybym się napił pierwsze, pierwszą, pierwszą, setkę. Mam takie doświadczenie, z racji prowadzonych interesów, ja często wyjeżdżam w delegacje. słuchajcie, Kiedyś oczywiście, to, no to było na, tam początku, na, początku, na początku programu, oczywiście piękny, udany dzień, dzień, jeśli chodzi o interesy, wieczorem jestem w hotelu, leżę sobie na łóżku, oglądam telewizję i widzę barek hotelowy. Słuchajcie, przez tą szklaną szybę było widać tam takie pięćdziesiątki, poukładane wódki, jakieś piwa, nieduże, winka i tak moja, moja myśl była taka, kurczę. Wódki to ja się nie napiję, ale to winko takie małe, to bym sobie strzelił. Przecież ja już jestem po, po telefonie do sponsora, żona jest daleko, ja jestem w hotelu sam, przecież nikt się nie dowie. I za chwilę to właśnie ten, to, to, ten zdrowy rozsądek. Co ja w ogóle mówię? Przecież ja doskonale wiem, jakby się to skończyło. Ja bym wypił najpierw to winko, poprawiłbym tymi 50, które są w tej, w tej, które były w tej, w tej yy, lodówce hotelowej i zeszedłbym do baru pijąc dalej powiedziałbym sobie dzisiaj to się jeszcze nawalę, ale od jutra znowu przestanę pić. I tak by to wyglądało. Także to jest dla mnie też ten zdrowy rozsądek. To ja już chyba nie muszę mówić, pewnie jak się to skończyło od razu były kolana i mnie, Boże dziękuję Ci naprawdę za ten, za ten właśnie zdrowy rozsądek, jak to, jak to u mnie wyglądało. Wiele miałem przez swoje, swoje życie, próbując przestań, przestać pić, próbowałem sobie to zastąpić różnymi rzeczami. Przykładem jest to, że, mogłem, że kiedyś kupiłem sobie motocyk, wpadłem na pomysł, że jak będę jeździł na motorze, nie będę, nie będę pił. Oczywiście, jak tylko wpadłem na ten pomysł, następnego dnia już byłem potem motocykl 400 km od Radomia, bo jako alkoholik muszę mieć wszystko natychmiast i najlepiej dużo. Więc pojechałem po ten motocykl i słuchajcie, przez cały sezon zrobiłem 300 km. Motocyk stał w garażu, a ja patrząc na niego, trzymałem setkę w ręku, popijałem i, i cieszyłem się, jaki ja tu mam fajny motor, nie? Ale nie było, nie było kiedy jeździć. Ja pamiętam, że żona nie odzywała się do mnie dwa miesiące, nie dlatego, że ja sobie kupiłem ten motocykl, tylko ona się strasznie bała, że ja będę jeździł po pijanemu. I do dziś, słuchajcie, już minął, minął, minął naprawdę dość długi, długi okres czasu, i moja żona nadal się, nadal się yy, boi. Kiedyś też nie, nie zapomnę, jak wracałem z kolacji yy, z kontrahentem. Godzina 22, dzwonię żono, ja już wracam do domu, ale ty nic nie piłeś. Wie, kochani, przecież ja jadę samochodem. Na co ona, no ale jakie to ma znaczenie? Wiecie, i dotarło do mnie, jaką, jaką ja. Ja, ja zrobiłem, zrobiłem krzywdę tym, tym moim piciem, jak, jak spatrzyłem psychikę mojej, mojej rodzinie. Ja zawsze to porównywałem do, do takiego stanu, bo jak ktoś jest chory na raka, no to też jest choroba śmiertelna i mówi, że może przyzwyczaić się do bólu. To tak ja do bólu zmusiłem, żeby się przyzwyczaiła moja rodzina, Że moja żona nie spała po nocach, patrzyła w okno, czy przez okno, czy ja przyjadę, czy nie przywieź mnie policja, czy nie wrócę po bitu, albo czy nie będzie musiała mieć gdzieś szukać pijanego, pijanego po mieście. Ten zdrowy rozsądek, o którym o którym mówi ten drugi krok, to jest też, też widzę, jak, jak, jak zdrowieje przy mnie. Przy mnie, przy mnie moja rodzina, oni mnie, słuchajcie, mają. Ja, w takim stuprocentowym tego słowa znaczeniu. Ja zawsze albo byłem w pracy, albo byłem pijany. Albo wracając z pracy pijany, albo jadąc do domu, kupowałem sobie 3-4 setki i tak się zaczynało moje pijaństwo. Bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że picie to jest wtedy, jak jest tak zwana, jak ja to nazywałem, morda w bigosie. Czyli jak już jest do odcięcia, to wtedy jest picie. Ale to, że wypijałem 3-4-5-6 setek dziennie, no to uważałem, że to jest normalne, bo przecież wszyscy tak piją. Należy mi się, bo jestem zmęczony po pracy. Należy mi się, bo, bo, bo, bo się nie wyspałem, żeby mi się lepiej spało i mi się wiecznie należało. Yy, oczywiście wszystkie wady charakteru, ten zdrowy rozsądek, który przy mi Bóg pokazał mi też, yy, też, też yy, wszystkie moje, moje wady charakteru, czyli przede wszystkim do mojej pychę, egoizm, egocentryzm, mściwość, chciwość, kurczę, bo, bo, yy, i, i, bo, bo ja wiem, co mnie tak naprawdę gubi. Mnie Konrada, alkoholika, najszybciej są w stanie zgubić trzy rzeczy, seks, władza i pieniądze. Jeśli ja tego mam w nadmiarze, jestem nie, nie do pohamowania i dlatego to, co powiedziałem, wierzę, że na ten moment mam wszystko to, co mi jest potrzebne do życia. Moja zgrzędząca żona, która zawsze uważałem, że tylko się czepia, stała się nagle cudowną przyjaciółką. Stała się niesamowitą kochanką, stała się <śmiech> niesamowitym doradcą Yy... władza, prowadzę trzy filmy. Do tej pory widzę, jak niektórzy z pracowników boją się do mnie przyjść, po prostu zapytać o cokolwiek. Ja uważałem, że jestem świetny, wspaniałym, jestem niesamowitym szefem. Nieprawda. Oni do tej pory się, słuchajcie, mnie boją. Mimo, że już tak zaczyna to, zaczyna to trochę topnieć ta, ta, ta bariera, ale... Ja widzę, dzięki temu przywróceniu, temu zdrowemu rozsądku, rozsądkowi, jak, jak to działało również na moich, na moich współpracowników, na moich, na moich pracowników. A pieniądze, tak jak mówiłem, mi zawsze było mało. Ja bym chciał dużo wszystkiego, ale lepiej natychmiast. Tylko to mnie niestety, to mnie niestety najbardziej, najbardziej gubiło. Nie mam teraz problemów, spłacam jeszcze długi z poprzedniego, jak ja to nazywam, życia z okresu mojego pijaństwa. Nadal jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem trochę, yy, o trochę, do, do, dość, dość, dość zadłużony, ale mam coś niesamowitego. Mam ten spokój ducha. Bo nie ma, słuchajcie, nie ma, słuchajcie sklepu, żebym nie wiem ile miał pieniędzy, nie wiem jaką władzę i co, i co jeszcze, żebym sobie poszedł do sklepu i poprosił pół kilo pogody ducha, czy spokoju ducha, żeby mi starczyło na dzień, czy na dwa. <śmiech> Jedyne, czym ja mogę zagwarantować sobie ten spokój mojego ducha, to jest użyteczność dla drugiego człowieka jest użyteczność dla mojego Boga, bo w jaki sposób ja mogę być użyteczny dla mojego Boga? Tylko i wyłącznie będąc użytecznym dla drugiego człowieka, dla drugiego alkoholika, yy, dla żony, dla sąsiada, dla przyjaciela, dla pracownika. I tak naprawdę tu nie ma nic wspólnego, czy mi się chce, czy nie chce, bo jakimś dziwnym sposobem, mi się komuś podoba, po, pomogę, robi mi się dobrze. Dzięki temu przy wróceniu zdrowego rozsądku poznałem piękne słowo, uwielbiam go powtarzać, czyli altruizm. Słuchajcie, ja zawsze, jak robiłem coś dla kogoś, robiłem z myślą, że ten ktoś będzie musiał mi się odwdzięczyć. A byłem taki kawał dania, że im bardziej temu komuś nie pasował dany moment na odwdzięczenie się tym, ja lepszą, lepszą czułem z tego satysfakcję. Że go wykorzystałem jak tylko mogłem, że on musiał to zrobić w, te, w tym momencie, kiedy mu się to kiedy mu to akurat nie nie pasowało. Ta wspólnota, ten program Bóg przywracając mi zdrowy rozsądek pokazał jedno. Ty nie zajmuj się sobą, pomóż drugiemu człowiekowi, staraj się pomóc drugiemu człowiekowi, a dostaniesz ode mnie rzeczy, które nawet, o które nawet nie prosisz. I przysięgam na Boga, jak tu siedzę, jestem tego, jestem tego, tego świadkiem. Wiecie, to docenianie wszystkiego jest czymś niesamowitym, bo ja doceniałem wszystko w momencie, jak, jak, to, jak to traciłem. Wtedy, wtedy mi tego brakowało najbardziej. A tu muszę przytoczę, przytoczę jedno z moich doświadczeń. Dzwoni do mnie podopieczny kiedyś z zakładu karnego. i Mówi, Konrad, stoję na, na korytarzu, rozmawiam z Tobą przez telefon. Widzę przez okno dom. Ten dom to jest taki słaby dom, papą pokryty, ale za tym domem widzę drzewo, a na tym drzewie siedzi taki piękny ptak. I wiecie, co do mnie dotarło? że on jest bardziej wolny niż ja. Bo ja tych ptaków mijam setki, tysiące drzew również codziennie i uważam, że jest to, że ja, że ja już to będę miał zawsze, że ja to będę widział i dla mnie to jest normalne i nikt mi tego nie zabierze. A prawda, jeśli mój Bóg stwierdzi Konrad, to od jutra już nic nie zobaczysz więcej i zabierze mi wzrok, ja już więcej tego ptaka ani tego drzewa nie zobaczę. <śmiech> Świetnym przykładem jest tu, jak miałem COVID-a, ja uwielbiam słuchajcie schabowego z jajkiem sadzonym, jak nie miałem smaku. Kurczę, mi nic tak nie brakowało, jak, jak żeby poczuć smak tego, tego schabowego. Ale kiedy to doceniłem? Dopiero jak straciłem ten smak. Ale jakby ktoś jeszcze miesiąc wcześniej przed utratą tego smaku powiedział, że ja, czy przed, przed całą tą pandemią, że będzie coś takiego, że ja stracę smak i nie będę go czuł przez pół roku, to bym powiedział, że jest jakiś głupi. Przecież smak jest, ja go mam i będę miał zawsze. To jest właśnie dla mnie to, to docenianie tego tego wszystkiego, co mojego Boga dostaje. Mój sponsor tak fajnie, fajnie powtarza, kiedyś byliśmy też na z racji wspólnych tam interesów oczywiście, byliśmy, byliśmy w Sopocie, chodzimy sobie po molu, mówię, zobacz Robert, Co jest taka piękna pogoda, świeci słońce, nie wieje, jako mamy niesamowitą łaskę od naszego Boga, że możemy tu być. A on tak fajnie powiedział, no, kozak. Wiecie, to jest coś niesamowitego, bo mój Bóg jest kimś niesamowitym. Ja mogę powiedzieć, że on jest kozak, ja mogę powiedzieć, że to jest mój przyjaciel, ja mogę powiedzieć, że to jest ktoś dla mnie najbliższy ja mogę go nazwać, słuchajcie, jak chcę. Oczywiście, to jest pełne czci i, i, i pokory, o czym, o czym ja mówię, ale to odnalezienie Boga było dla mnie jakimś niesamowitym przełomem. To, co wcześniej mówiłem, że ja się mojego Boga bałem, ja teraz wiem, że On jest naprawdę kimś, kto, kto może dla mnie zrobić wszystko. No skoro On mi daje takie rzeczy, a w większości ja o te rzeczy nawet nie proszę, żyłem mam się. dlaczego mam się Go bać? Jeśli chodzi, chodzi, chodzi o tradycję, dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza mylujący Bóg, tak jak może On wyrażać siebie w naszym grupowym sumieniu nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami, oni, oni nie rządzą. Wiecie, ja wielokrotnie też powtarzam moim podopiecznym, bo o, fajnie, dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję, że zadzwoniłeś, dziękuję, że, y, że mi to mówisz, dziękuję, że, że, że powiedziałeś, że zrobiłeś. Wiecie, ja wierzę, że tym wszystkim kieruje Bóg. Yy, ja zawsze powtarzam, że na samej górze musi być Bóg. Oczywiście yy, Bóg daje mi Bóg stawia przede mną ludzi. Bóg, Bóg daje mi różne, różne znaki poprzez, poprzez właśnie kontakt z ludźmi i tak dalej, ale na samej górze, na samej górze jest Bóg. To On może dla mnie zrobić wszystko. To On może mnie, mnie uleczyć. Strasznie szumi, przepraszam. to on może mnie, może mnie uleczyć, ale równie dobrze może mi wszystko zabrać. Ja wierzę, że wszystko co mam w tym momencie dostałem od niego w niesamowitej łasce. Ja mam o to dbać. Jeśli będę o to dbał, będę to miał. Wiecie ja, ten okres, który teraz nie pije, to jest najpiękniejszy okres mojego życia. Ja jestem tak naprawdę przez dwadzieścia kilka lat miałem tylko dwa razy takie po pół roku, kiedy nie piłem, bo, my, bo byłem po dwóch zapaleniach. Jestem po dwóch zapaleniach trzustki. Yy, wiecie, to były dwa razy po pół roku najgorsze w moim życiu. Ten dupościsk, bo się nie mogłem doczekać, kiedy skończy się dieta, kiedy będę musiał znowu napić, to było coś, yy, co mnie po prostu yy dobijało. Ja byłem nie pijąc gorszy niż jak piłem. Nawet wielokrotnie od żony słyszałem. Że, że, że już lepiej, żeby mi się napił, niż mam się w taki sposób zachowywać. Dlatego, dostałem od mojego stwórcy trzeźwość, a wystarczy, że codziennie rano na kolanach szczerze go o to poproszę, mam ten dzień wykorzystywać i być jak najbardziej użyteczny dla niego i dla moich, dla moich bliźnich. A jakimś dziwnym sposobem po pierwsze nie chcę mi się pić, a po drugie mam ten ten spokój ducha. Nie mam tego duchu ścisku, tak zwanego. I, i moje, życie, moje życie zaczęło się naprawdę, naprawdę fajnie fajnie układać. Jak działa moja głowa alkoholika? Wiecie, ja to do dzisiaj, do dzisiaj dostrzegam, jak, to, jak ta moja głowa działa. Kiedyś niedawno, słuchajcie, poszliśmy na, yy, na taką. Dużą imprezę typu kręgle, było 10, 10 alkoholików, przyjaciół ze wspólnoty z żonami i słuchajcie, te żony oczywiście piły alkohol, one nie są alkoholiczkami, zmogły, nie ma problemu. Był z nimi wśród nich jeszcze jeden, jeden facet, który też z nimi pił, ale moja głowa zadziałała tak, wchodzimy do tej knajpy, taki długi stół zastawiony, a na stole słuchajcie stoją w lodzie dwie litrywki wódki. Moja, moja głowa na początku powiedziała mi, kurczę na co im to, na 15 minut? Ja się doskonale zdaję sobie sprawę, jakby to u mnie wyglądało. Rozlałbym tą wódkę w 15 minut, dał kelnerce 200 zł, żeby stała i pilnowała, żeby mi wódki więcej nie zabrakło i bym siedział dopóki bym się tam nie, nie, nie dobił. Ale to jeszcze nic. Wychodząc, kończąc już tą imprezę Dziewczyny wypiły te dwie pół litrówki i jeszcze wpadły na pomysł, że zamówią sobie po 50 na odchodne. I słuchajcie, niesamowita rzecz. Ten facet, który z nimi pił, mówi dziewczyna, ale już jest fajnie, wystarczy. A mnie to rozwaliło. Ja nie potrafiłem nigdy powiedzieć stop. To jest też ten zdrowy rozsądek, że pokazuje mi cały czas, w którym miejscu ja jestem, że ja nadal jestem alkoholikiem te wszystkie przyczyny skutki, ale przede wszystkim znajdowanie przyczyn do wypicia były niesamowite. Układanie sobie planów, co dziś wieczorem zrobimy, gdzie ja się napiję, kim będę pił, jak będę pił i tak dalej. One słuchajcie towarzyszą mi te, te, te, te plany, takie układanie, te one towarzyszą mi do dziś, ale dzięki temu zdrowemu rozsądkowi umie, umie to jakoś pohamować. Natomiast słuchajcie, też pamiętam na samym bo przy początku tego programu, P miałem taką sytuację, mam taki ciąg garaży, gdzie, gdzie wynajmuję garaże dwa i obok mnie ma garaż taki mój przyjaciel, on jest zawsze słuchajcie. Jest o 7 rano, jak idę do pracy, jest o dwudzieste jak wracam tam sobie długie w tym garażu. Zawsze ma tam jakiś piwko, czy jakiegoś wiskacza i kiedyś, słuchajcie, wpadłem na pomysł, że ja to się jednak napiję i to właśnie z nim. Słuchajcie, jechałem jak głupi do tego, do tego garażu, zajeżdżam pod ten garaż, patrzę, a tego mojego przyjaciela nie ma. Wiecie co, ja wróciłem do domu wkurzony nie dlatego, że się, że się nie napiłem, tylko dlatego, że go nie było. To jest kolejna, kolejny przykład, jak działa moja głowa. Mój plan nie wypali. Ja sobie ułożyłem plan, że napiję się z, moi, z moim kolegą z garażu obok, a jego po prostu nie było. Bóg, który jest dla mnie, dla mnie w tym momencie. Wszystkim jest, jest niesamowitą, tak jak mówiłem, wspaniałością, jest moim przyjacielem, pozwala mi tak naprawdę, pozwoli mi żyć, pozwoli mi, słuchajcie, odkryć życie, życie na nowo. Niesamowicie uwolniła mnie sama myśl, jak sponsor powiedział mi w trzecim kroku, Ty już nie rządzisz, Ty jesteś od dzisiaj pracownikiem, Twoim szefem jest Bóg i dotarło do mnie Słuchajcie, że mam niesamowitego przyjaciela, który może dla mnie zrobić wszystko. Bo ja się całe życie bałem. Bałem się konsekwencji, bałem się kłamstw, bo, bo, które, które, które gdzieś tam opowiadałem ludziom. Bałem się dłużników, którzy wisiałem pieniądze i, i, i innych, innych rzeczy. A tu nagle Bóg pokazał mi, że wystarczy żyć uczciwie, w prawdzie, starać się oczywiście to robić i życie, i życie jest piękne, nie trzeba się bać. Jeśli ja o co też mówiłem, z pokorą, bo poproszę o pomoc. On to dla mnie, dla mnie, dla mnie, zrobi. To jest niesamowicie, niesamowicie uwalniająca rzecz, że jest ktoś, kto może dla mnie zrobić, zrobić wszystko. Łukaszu, ile jeszcze mam czasu? Jeszcze chwilę. No dobrze, to no może jakieś pytania są w takim razie do mnie. A. Także dziękuję pięknie, może, może są pytania. Tylko łatwe poproszę. <laughs>